Czym się przejmować, kiedy wiemy, że kiełbasa goszcząca na naszych stołach wytwarzana jest z najwyższej jakości zwierząt roślinnych. Można z dumą zagryźć pęk mięsistego przysmaku i poczęstować rodzinę. Każdy z nas potrzebuje kaszanki, czasem salcesonu, niekiedy wątróbki z cebulką okraszonej chlebem i solą, tak na przywitanie naszych wielmożnych żołądków. Nie brakuje golonki i serdelków. nojemy wegetarianizm. Tradycja jedzenia mięsa sięga wszak czasów prehistorycznych. Tylko tak możemy zapewnić organizmowi, odpowiednią porcję białka. Mówimy tak schabowi wieprzowemu, wołowinie na pieczeń, cielęcinie i dolące. Mówimy tak zwierzętom rzeźniczym, bitemu i czynciczyźnie. Mówimy tak suszeniu, wędzeniu i marynowaniu. Mięso białe jak i czerwone to przecież kolory naszej flagi. Mięso bez kości, mięso z kością, mięso drobiowe, baranina, jagnięcina, konina, kozina, mięso saren, dzików, zajęców, osów, królików. Życie bez mięsu nie ma sensu.